A, kojarzę. Chyba? Jeszcze punkt siódmy, tak? Kanonierka mhm. przedana po zakończeniu wojny z prywatnym rękiem. O! Do, o właściciel. Aha, po zakończeniu wojny. Kanonierka, no to, to powiedzmy, że. Tą kanonierką dolecieli nasi na bohaterowie na planach. Tą bardziej zgryźliwy weteran wojny, znaczy, no nie powiem co, no, wojny o strasznych starcach. O! Który właśnie już przez lata został wyrzucony z armii za nadmierne pijaństwo. Ktoś... No pijaństwo pijańsko to jest takie sztampowe, coś innego, może. Hmm. Ważny... Handel bronią, o, nielegalny. A, nielegalny handel bronią, Jest jakieś słabości mu dorzucimy? Hazard. Wzręcz przyprawy. O. To też nie jest sztampowy? A przepusta, że sztuka też nie ma chyba, że to zrobił mu zależnie od seksu. To jest dziecko, tak? O, właśnie. Nie było innej przedstawicielki płci żeńskiej, nie? A nie był jeszcze tak zdecydowany, by zabrać się za przedstawicieli swojej płci. że on jest przedstawicielem, tak, yy, może. On z kolei był. Łukim. Łukim, może z ojca Łukiego i z matki na przykład Sandersianki. O! <laughs> tak to dość tych wojen łączy. Ja nie wiem ale już nie zgubiłem tym obłędów. I on wtedy właśnie. A ile jest grajcie, jak od ja to zabrakiem jeszcze na... Wy grajcie grajkę Od Odjaninem. To w za że nie to oddają swoje krótki DNA i łączą. Tak. Censne dziecko. Do nie wiemy, że... czym będzie serce Boga, to jest zaawansowane laboratorium, w którym powstają różne mieszanki w może <tryk gładunek>. doszli <tryk Czuczny> <tryk> do wniosku, że najskudniejszy no, się połączy się tym swoim muzeum. W możliwości raz, nie tworzą rasę idealną. Dobra. Która z najczęściej najskutecznej? No. To jeszcze raz powoli, skrótowo. Dobra. się do pionu. To e e e wody. Nie, nie. To jest w porządku. Wiesz, to może się, zostanie przy tym na razie. Mamy Jedi'a, który padała, na który nam mówi swojego jego mistrza na durną wyprawę. Spotkali po drodze, potrzebowali środka transportu. Weteran wojenny, który e, za, nie wiem, wygrane pazaka e, pieniądze, zakupił kanonierkę, z którą się wyjątkowo w A może i nie znosi? Te tylko dlatego, że musi. Ale najchętniej bym sprzedał, w ogóle wyrzucił i wyrzucił z jedną ale nie może dlatego, że jest odłożona embargiem handlowym, a nie stać na przykład na, na przykład łapówki. No. Dobry motyw, dobry motyw. To może być jego ostatnia podróż, bo drzed mu zapłacili sporzą. Nie na raka. <gulanie> a to jakie będą takie niebolisalne choroby zjeżdżona? Tak był chodus, tam był więc wszędzie. Ale w drugiej strony to nie leczarny, No w końcu, potem już nie dodatkowo powinien. W drugiej strony tak za 20 lat, a nas na tym momencie, w się troma, Mniej więcej jak tron, bo spadałem kończyny i tak jak leumatur. No dobrze. Weteran, i handlarz który towarzyszy w czasie celu. jest brak. I to jest zadać jego jej mistrz? To jest pięć. będzie człowiek to już był normalny. Zmiany. No to czyli jeszcze pięć, tak? Powinien być. Yy, w postaci cztery pięć. A czy na każdym postaci? Nie, bo więcej niż Dwa razy więcej jest w no, Jeszcze nie może. to jest, możemy na 6 Nie no. dorzucić, do bieżąco, bo no, mogę, się żeby było Mogę ci a, no. to, mo mo może to coś takiego bardziej no. dziwnego jeszcze na koniec, eee, może na przykład też taka lasa, co mało pasuje do ostatnio no, O, tak miał przykład, tak, no tak było tam przedziwne tak, coś, te mi się tam nazywało. to były takie mózgi pływające w, w naczyniach, które miały, w ogóle nie dobra, się miały dosyć, skontaktować no, jak to, to się z grak, której koledzy pozbywały takimi, z dojdami tłumaczami. A może wejdą z tym trochę, chcielibyśmy mieć micha z tych dwóch asutami? No, trochę, bo by dostrzegł, bo oni są bardziej jednak no, do skontaktowania. A nie był, to weźmy micha bomat może. A no, no, był yy, jako... yy, dro. jakiś komicie, który no, tak jest drugi. Jakiś drugi, co za żadnej zna wojny, to jest No to drugi, tak to prawda. A ty micha, czy tak to trochę, to jest jakiś symbol, to dlaczego ma wyjść z Polacy? No, bo też to jest najsterstszy. Jako, że w tym objawieniu doszedł do wniosku tego, że panu umocni jego zakon i pozwoli mu bliżyć się bardziej do... I wypędził w o, się bardziej do objawienia prawdy, jak tak poszukują. Tak Bo może, myślę, że będę się poruszał w tym standardowym, co idzie w majątku. Teraz może coś innego wymyślimy. W drogi płynie długo trochę ucierpimy, zwłaszcza że nie będę mógł samodzielnie was z różnych miejsc. Dlatego też może, może, Dla może taka wersja mniejsza. No nie albo jak ten, albo jak w książkach, jak w niski hałas. Będzie sama główka na płynie czy znoszta? Co hmm. jest z morza, nie wiem, czy to wskażeć. A może? Może po prostu wiemy te ten do kolpus z do produkcyjnego, w bez głowy. A no, takie małe no tekcyjne. lepiej w do bojowego. To może albo swój obłożony jakimś pancerzem <grym> Albo wiemy już jak możemy ten ułatwić e, w sposób transportowanego. Nie pamiętam jak to się nazywało. Joda często na tym podróżował, takie lewitujące. fotel repulsorowy. No. No i na tym wynik ten swój złoty. No tu przejdę. Daj, nie wiem. Ja to Częstokroć jest jego użyteczność. dla te drużyny. Może on być tłumaczem e, inskrypcji e, znajdujących się w jaskini. Nie przetłumaczysz, nie powiesz melon, nie wejdziesz. W ciągu tych jeszcze w tym fotelu. na szczęście wypadek. Może być. Może mieć taką charyzmę i Nie wykreślić. Albo dobrze, może właśnie tak, że nie, nie, nie powinien mu dwać. Pozostanie muszą go chronić. Tak. To jest mózg drużyny, dosłownie. Dosłownie, <laughs> tak. Dobra, jeszcze czym. Ciekawa jest sprawa, że jak też w swojej części odpady do 16 to jest właśnie ten były szpająk. ale on się jeszcze nie może w ogóle... <grymne> fajna maszyna... Ciekawie zastosowanie można wymyślić zwykłego ochroniarza. A nie, wiem, tego a... nie jest się da wymyślić historię taki że Jedynego małego Polka, czy nam ginęło jakieś skarże z wyrozu? To znaczy nam z metryczyku. Są na sobie ludzie, którzy odpowiadają za to, żeby wymyślać historię dla tego tam wyrozu. Nie ma teraz, w którym będziemy o własnej historii. Uf, ja, ja. Dobra, teraz wymyślaliśmy, te wymyślaliście tyle o postaci, to teraz przypiszcie tutaj, która jest w postaci I tak wygląda generalnie karta postaci dla BG dla BN wygląda trochę inaczej no żeby było śmieszne mogę wziąć z kim padałanko czy jaki jest typowy rozwiązki teraz tak, jakieś takie może melodyjne no to na początek okej? Okay. nie sądzę, że każdy mi pójdzie, bo tak jak my na przykład nazywamy nasze księgów Jessica czy jakiś Alan tak, oni też nie mogą być na zaznaczeniem, raz Nie muszą się później A To oni z ja to, nie wiem jakichś szczególnych, nas, na jakieś przydomki, przy czy starszy, czy moc A że w tej chwili jednego rodzaju Grida. Grida, Grida, młodszy, Grida Właśnie, pójdę <laughs> No to się nawet na to kory, ten jest ten nie zapad ten to od I ten miał na imię ten do którego przyjeżdżał mi dalej. Ten wójek. Od, od to, od to, jakoś na. o, od to kogo? Kuszek Dobra, nieważne. To nie ma... W każdym razie jak sobie wymyślicie imię. Eee... Dobra, to... wezmę form, czy jak to nazwać, które może wykorzystywać wasza postać. No, chyba tłumaczyć na polskie nie muszę, tak? Bezpośrednio w ukryciu dla innych, dla siebie, przemocą, miłością, no, tak? I przy wykonywaniu jakiejś czynności trzeba wybrać to dwie, to dwa z tych, mm -hmm. mi postać się z danej sytuacji kieruje i działa, tak? No typowo, jeżeli nie wiem, chcemy kogoś uderzyć, no to na pewno No i za, zależy, co chcemy osiągnąć, tak? Na przykład, Michael, czy coś takiego. To. Mm, teraz tak. To nam pokazuje. Nie do Przykład umiejętności. No tak, bo każda przegrana to generalnie tak jak ja Tobie mówiłem. Yy, cała gra, jak rzucamy na coś, to nie są to konkretnie rzuty na umiejętność, tylko yy, rozgrywamy w zasadzie całe sceny, tak? Każda scena w jest trzech tur. O tym za chwilę. Kiedy przegrywamy, następują negocjacje. I teraz tak. Yy, jest kilka możliwości. Albo przegrany traci po jednej kostce w, umie w dwóch umiejętnościach, które używał aczkolwiek można jeszcze negocjować, tak, czy w komuś, jak postań, żula, czy się... to Takie startową, startowy, startowy To za chwilę. Można również negocjować swoje warunki przegranej, bo... bo mogą być albo warunki mechaniczne, znaczy może być po przegraniu mogą być efekty mechaniczne albo fabularne, czyli twoja postać albo może jej się coś zawalić totalnie fabularnie, czyli przykładowo miał coś zrobić, to wtedy po przegranej jeżeli już tego nie zrobi, to jest efekt fabularny, albo efekt mechaniczny, czyli wtedy przechodzimy do negocjacji tego. Początkowe hmm, poziomy tych umiejętności, to są, macie do wyboru tak, dwunastkę, dziesiątkę, ósemkę, dwieście. Zaraz to dużo tyle. Zresztą jako dziesiątka czemu? sobie wezmę tutaj 0, bo piątka była mniejsza. Niż... Mhm. Mm Dwunastka, dziesiątka, ósemka. Dwunastka, dziesiątka, ósemka, dwie szóstki. O, jedną za dużo. I czwórka. Do rozdzielenia między tymi. I przykładowo, kiedy przegraliśmy, tak. Załóżmy, że używaliśmy, no nie wiem. Twoich violencji. Majsza. Kiedy przegraliśmy, załóżmy, że. No tak, tak, żeby było prościej, tak? Możemy wynegocjować albo efekt fabularny, że to się dzieje, bo mechaniczny wtedy tracimy po poziomie kostki, czyli tutaj z dwunastki spada na dziesiątkę, czy z dziesiątki spada na półstępkę. Ale to jeszcze I będę mówić. No tak, w tym przypadku tak. nam dwa. To znaczy tak, i postać umiera, kiedy, to znaczy tak, kiedy y, jakaś forma spada z kazwórki. To jest, się zeruje. Jeżeli dwie z Waszych sześciu form spadną do zera, to jedna nie umiera. Aczkolwiek może również użyć popularnie i na przykład możemy wynegocjować, że wraca. Teraz tak. Na karcie posłucham. Jeśli nie jest w stanie zrobić nic dla innych, albo z miłością. Jak to działa? Nie rozumiem. To znaczy tak, przy przegranej, no znowu zaplątanie, a ja nie umiem Możemy wlepić. Y równe hmm. jeden z tych trzech efektów. Możemy powstać jak chyba wyczerpać, zranić albo yy, tak, zatwyść dokładnie. I zależnie który z tych trzech statusów wynegocjujemy jako efekt porażki, wtedy z tych danych dwóch stron płacimy. Chociaż wydaje no, mi się, że to jest podchodzić hmm. to, jest, to się z drugiej strony. Nie może tam Jak to być chodzącym mogą strony? zazwyczaj lepiej. Proszę, pan. A to będzie fajne imię, nie? Zobacz, jaka jak ma gdzieś, yy, y, imię przydomek, przynajmniej nie To też pomocane żeby... chyba A drugie imię i nazwisk. A inni z kolei mają jeszcze coś, co brzmi jak ten y, przydomek przydomek. I tak. A to bo, jest bo to... Była Chyba jeden z nich... Dziki... Opięk... Jakby... Na... No... Co Aha, żeby było śmieszne, podręcznik mówi, że możemy kogoś... Komuś lepiej tak sprosta, albo negocjować. Nie ma nic na temat Sejma. Oczywiście, ja tam... nic nie pamiętam na ten temat. A Ten podręcznik jest tak głupio zbudowany, że Ciężko więcej znaleźć, bo jest coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Cała strona, bo z jej przykładu wobec się z tym z odnaleźć. A z drugiej strony... Większym zabrakiem po prostu jest agent, to robi to bez problemu. Lub może go wziąć takie i lepiej tam poświęcone z tego. Żeby... Nie, nie, ja robię to na żadnym imieniem tutaj. Jakieś... A, jeszcze jedno. Jeżeli przy negocjacjach nie możemy się zgodzić co do tego, co się ma po prostu. No bo wiadomo, zwycięta może starać się wynegocjować jeszcze jakieś warunki dla siebie, że tracimy po formie tego i tego plus coś jeszcze. Jeżeli się na to nie zgadzamy i nie ma żadnej możliwości, żeby dojść do zgody, to wtedy najczęściej po prostu kości spadają jeden e, poziom, tak? Koniec dyskusji, Aha. żeby nie z tego. Szejm chyba jest do wynegocjowania, bo nie ma nic na tym. Dobra, w tym razie wracamy do tworzenia. Więc tak jak mówiłem, macie te sześć form do rozdzielania kostek. Możecie to zrobić teraz. No, Mamy wyróżnie no, no, na podać? Jak Jakie? Wszystkie sześć form macie, tak? Aha. Każda postać ma wszystkie sześć form mhm. i te sześć kostek rozdziela między innymi. 12, i... dziesiątka, czwórka, szósta i... dwie raz, dwunastka, dwa dziesiątka, trzy ósemka, cztery i pięć, dwie szóstki i sześć kwórka. No wiadomo, od mhm. najbardziej ważnej do najmniej ważnej, tak? Ja teraz będę powinien robić z tym informację. Jak się tłumaczyłeś, to, to się tak się zamyśliłem nad tym mięś. No. Jak to się składało? Przepraszam, że ciągle to mi się tylko wraca. Jasne, jasne, nie ma problemu. No, mhm. masz te sześć form, Tak, sześć form i. I masz do, do, do rozdysponowania. 12, 10, 8, 6, 6 i 4. Czyli od, wiadomo, 12 tam gdzie jest najważniejsza, 4 tam. W pewnym sensie pokazuje, jak działa wasza postać. W czym jest dobra, w czym jest słaba. Mhm. Jeżeli ma jakąś wysoką kość w formie Urwa no to od razu to rzutuje na jej działania, tak? Bo to znaczy, że postać może być dwutralna. Siły i tak będzie działać. koszt to będzie dzisiaj wyślad. Za na Najwięcej. A jest <po> najmniej. Trudno. <grymne> Różni że tak byli w Jak było z tym 12, ten, której była. czyli była po pierwsze. były po pierwsze. Chyba to no to byli dziś, którzy sami odeszli? Nie? Tak, chyba no, tak. Wystąpili tak, no, elegancko, no, bo to jest problemów natury na świecie mnozronnej. No to nie byli ci, co pierwsi odeszli. Znaczy nie, to by... I się... na sprawie, jak no, to, co no, przez 20 50 tysięcy lat, no, 20. no, to 20-20. Znaczy, jeszcze no, trzeba, tak, tak. tak, trzeba, liczyć tych pierwszych, wyrzuconych no, na koribach, tak? Którzy się no, stali, chcieli, czy nic i tak. Stali tymi, tymi, tymi no, to chodziło z tym bym, o to, że on to po prostu nie tyle przyniesie na stan, co do siebie na świecie, że życie zakończył tak. nie zna nic jako to po prostu byli żytelek, którzy już mieli jakieś doświadczenie i po prostu tutaj takie honorowanie. Jak gdyby przyczynić, którzy planowali w agrykorkach, czy po prostu przez to róbko. W życiu nie widziałem, gdzie wyrki z takiego To jest dziwne. Bo jeszcze w twoim relacji wiesz, może tak umieścić na na końcu zdjęcie <grym, grym>, przy i w tych za tak pod brzusze. Baśka, baśka. Tak, wielka, wielka pamiętam. Jak płynął cały czas nagranie, granie. To... To trochę odeszło i będziemy jeszcze czekać na Teraz tak, już skończyłeś, to. Tak, ale duku był wśród tych uchronionych. chyba trzy ciche odeszli, a nie przeszli na samą stronę. O? No bo tak określił. Tak, tak, duku był, bo nawet w dodatkach do ataku uh -huh. był ten. E, Obiłam, ten. oglądałem go po pierwsze. Teraz tak, ty już skączysz. To jest, jest jeszcze coś takiego jak ratykula ta kręcz. Jeżeli uważasz, że twoja postać powinna coś takiego posiadać, to możesz to zarabiać. Teraz... Jestem chodzącym to gesternym. A jest jakaś miejsca tego, czy wymyślasz? Właśnie nie, wymyślasz tam. To jest coś takiego, jak to, to Mam silne mięśnie karki. Tak, No to jest po prostu jakaś specjalna umiejętność w waszej postaci, tak jak tu jest tak w przykład egzorcyzm czy coś takiego. A może umiejętność dotyczy, dotyczy z tego, że raz na grę, jeżeli mam mi spaść e, o dwa umiejętność, to mogę to powstrzymać? Hmm. Właśnie to chyba tak nie działa. Dobra. Talenty szednie. Takie pomieszania, dobrze nie wstrzymałem. <śmiech> wiesz co, darujmy sobie to te mi w bo nie wyczytałem do do dokładnie jak to działa. Ale nie, do życiu, życiu. nie do do do miała moja to, to zacznij wymyślać bez interesu. Czyli do czego dążyć to ja postać, tak? możesz. Czyli nie tylko. Dwa sale? Co najmniej. Możesz być więcej. Tutaj Dobre, razie, tam, to powiedzieć, jest karta nasza wspólna, ale taka była karta dla jednej postaci, tak? Tak, tak wygląda. No karta po dla każdego OBG, Tak, tylko po prostu nie mogę ich wytrzyknąć. Nie, nie moja dobra, dobra rozumiem. Czyli tutaj jest ten, y, moja historia. Tak, y, tak, imię, tak, tak, tak, tak. I, dobra. Właśnie, rogi w no i teraz y, właśnie te wasze Bezinteresy, jakieś cele waszych postaci, co najmniej dwa należy wymyślić, y, mogą być, znaczy mogą, nawet muszą, powinny być wymierzone w inną postać, czyli nie, niekoniecznie w innego gracza, mogą być również z ów wymierzone, tak? Czyli jeżeli, czyli e e na przykład odnalezienie tego serca Boga, tak? Mm -hmm. To jest swój cel. Ktoś inny może mieć cel, y, przeszkodzić sobie w zdobyciu serca Boga, Ktoś inny może mieć cel, nie wiem, żeby ten co latał kanunierką stracił, albo coś w tym stylu, tak? Czyli mogę na przykład niczym zbierzć z skrzyżaków, e, który polował na pióra krzyżackie, a polować na leków? No bo to, to jest ten no, to po chory, i innego Tak, tak. O to chodzi, żeby gra była y, tego rodzaju wyzwaniem, tak? Nie, czyli będę polował nawet. No to to sobie. Bo te bezintesty są dosyć ważne, tak? Potem na ich podstawie są tworzone konflikty skrzyni. Tak jak to podpowiadają, no, popatrz, gdzie na silne strony postaci innych i uderz w ten punkt, tak, wymyślając jakiś bezinteres, który mi będzie przeszkadzał. Jakie to maszyny strony. No, zresztą, z że moja postać będzie dążyć do, pochodzi jakiejś z jakiejś tam bliżej nieznanej, rodiańskiej wioski, która jest rządzona przez lokalnego dospotę. No i moja postać chce zdobyć yy, ten artefakt, żeby odejść z zakonu, zabić swojego mistrza i stawić się z staryj drodze. I co może być. Moja postać jest, jak no, można się myśleć, wyrzutkiem, który nigdzie nie ma z tego właściwego domu, tego rodzice w rzeki się własnego dziecka, Tutaj tutaj pozabijani w lokalnych konflikach, nie za bardzo też myśli okazję, szczególnie przyjąć. Co innego, że już kiedy był dość duży, to zorientował się, że wszędzie traktowany jest z pogardą. Nasz do czasu, na, na modgu krajów, tych migtańskich wojowników, którzy szczególnie też znali się na sztuce zabijania żobej. Przygarnęli go tak swojego ale kiedy doszedł do pewnego wieku, kiedy mógł być na nie zagrożeniem, także go odrzucili. Znaczy, czym tułał się w tej wywołał to swoje się jako najemnik szczernego słońca, chatów, jednak wszędzie nie ma zagraźnienie, to niestabilny charakter i okresowe wybuchy agresji są wywołane przez zaburzenia psychiczne. Jakiego leku jest, w mieści część mózgu jest w pewien sposób jakby włączony z drogami Tutaj to jednak niestety ten program organiczny nie jest jakby do końca zdrowy i ciągle coś, co tam wewnętrznie to unosi, tak jakby ten te dwie rasy w wzajemnym konflikcie. Bewnętrznie... Czyli wewnętrznie. i taka podwójna tożsamość? To no, stanie taka Wewnętrznego nie... konfliktu. konfliktu. No, może tak na, na to jest taka podwójna tożsamość. To jest taka podwójna tożsamość. To jest te podwójna jest taka czy jest bo cel że... mój jeden na drugim czy znaczy, ale... że jeszcze są trzy po. Nie, ile są... to Sześć, eee, sześć. Dobra. Teraz mi przypomnij się, jakie to były. ja. dziedaj, Zedaj, padałan. Tak jak na, na bieżąco byłem wymyślić, się stoi tak na. Zacząłem pisać, już i tak zrobię jakiś literki wyszły z tego imienia. to wyszło mi sierga. Nic dziedaj, padałan, kto tam jeszcze był? Eee, Padałam. Mieszaniec padałam, gotowaz i innych. I squid, ludzi. Zaraz, zaraz, zaraz, że jest, zaraz, że jest za dużo tych postaci. A wasze postaci? Nie padałam. Mieszaniec katem. A no to dobra, to nie milczy mi, bo ja, mi chodzi teraz tylko o NPC. A to jest mieszaniec, weteran i innych. I, I ludzierek. To znowu dobrze, bo jest siedzi. Nie, ale no, no no, no, nie no, ma zrobić. No, a nie, chociaż to, to by było fajnie tak bronić im. Ile masz porados? Dzedaj. Wyany niski. No, cztery. Za bardzo bym nie ogromny. Dobra, jeszcze jeden. Dzedaj, grotołasz, wyterany niski. Rudzie. Nie wiem, dlaczego szukam, dobrze. Może dlatego, że usłyszawszy o jakimś tajniejszym przedmiotem, na no, no. chwilę nadzieję, że będzie w stanie się uzdrowić lub pozbawić się tego wewnętrznego do zdarcia. A drugi cel? A co za cel? A drugi cel? No pamiętasz, jeszcze możesz w innej postaci wydarzyć. A tak. No, nie lubi żadaj. Zadaj się. A co z takiego wówczas? Wszyscy lubią żadaj. Wszędzie wszyscy żadaj nie lubią. Za zmianę naszego. Gdzieś w bibliotekach, tak? te skrycie zabić weterana y, pilota, bo tak, y, mój tak. przyjaciel z Akademii został właśnie y, przez przypadek postrzelony przez pijanego żołnierza. Ale to może być to przeciwko NPS-om też, tak? Tak. Tylko nps -ty muszą wgrać ja, tak, tak, tak, tak. To nic nie mam. Na Młye, ten dużo nps ów to... będzie dużo dużo przeciwko Wam, tak? Bo nps generalnie nie mają nie mają bez interesu przeciwko sobie, przeciwko grażom. To może, o, czekaj, inny desent. Widzę relacje, którą z ze swoim mistrzem i nienawidzę ich za to, że dysponują czymś tutaj rodziny. Proszę bardzo, może muszę... A ja chcę się zbuntować. Się się Czyli chęć buntu jeszcze. Dobra, to, taki... to u mnie przejęcie wady za wiosce, e, nienawiść dla wojskowych i chęć błąd. Dobra, ja tak na tyle będę spoglądał, wasz na to, coś tego zmontować. To teraz tak, wymyślałeście. To ktoś... tam to w tym Jasne, jasne. Najfajniej się wymyślać i sobie się w swojej postaci w bieżącym dachu. Tak, to ja mówię, no. Świeży jestem w systemie i... Tak, tak. No, tego i ja sobie pamiętam. nie daj. Coś o nim mówiliście, widzę. Tak że mi się, jest nieco naiwny, łatwo wierny. taki właśnie, moi bracie mnie, jeśli wszyscy... Zadam, tak, się czy... e, znaczy nie, łask... teraz chodzi mi generalnie o jego bezinteres, tak? Bezinteres? Myślejcie, no, bezinteres. E, tak, ten mistrz, tutaj może mieć, żeby to zdobyć dla... E, tych, dla zakonu Muszę no, tylko tak uważać, że taka potęga powinna być zniszczona, już nikt nie powinien dysponować taką siłą. Właśnie, zniszczenie tam, zniszczenie no to zdobyć i zniszczyć, tak? Tak, a drugi bez pięteru zdaniem Może po to, to, nie, Może potrzątnie chyba padała nam. O, tak też o tym myślałem. Bo to byś chyba nie łączyło z chęcią w mojej postaci. Hmm. To, to żebyś był chyba szczęśliwy. Ty <grych> to <Taka> nagrywasz? <grych> tak. <grych> mamo, mamo, macham Ci. Wykorzystam to tylko do tworzenia... Proszę Cię zamieść, No okay. Jeżeli będzie <grych> wyraźnie, <grych> Jeśli bo... będzie sensowne, to może być. <grych> Powiem Ci, że nagrywałem drugi antynisk który my graliśmy. O, aczkolwiek, y, jest niewyraźnie, nie słychać. Na przykład się kostką koską i to wszystko tak komóry, tam, w o, kof, kartki to służy. A, ty... Tylko trzeba patrzeć żeby to że czas, bo jest limit na 60 minut, już jest pół godziny. Ale, tak. Y, Ale... Dobra, na podstawie.. Mm, A i ten moja postać się no. nazywa Suri. To jest bardziej proszę. Niestety generator e jest tylko. A co to za fajne się generuje imiona, się. Tak. literki. Tam. Da się przeczytać? Okej. Okay. <śmiech> nie, z tym akurat zawsze miałem problem w RPEG'ach. historię w miarę łatwo wymyślać ale tak? Ja I ja właśnie, imion nie. Ja właśnie ostatnio tu że nie umiem się w tej postaci. Wiemy myślą same banały, nic nic takiego co naprawdę wrócić. Ale banał to już. W ogóle samo otworzenie postaci jakieś ciężkie dla mnie. Dlatego wolę prowadzić. Bo wymyślić BNA jest dużo no, z drugiej strony musisz myśleć masę Tak, ale NPC nie muszą być aż tak szczegółowe. Ale może być wyraz i stój upierdliwy, pet, który może nieźle. Ale nie, nie wiem, aż ja od strony MG mi to nie przeszkadza. Od strony graca ciężko no, ciężko, gdzie znajdujesz twoje mniejsze, tam się produkty. Oho, ty czy będzie bitwa pomiędzy Rudzielcem a Gołębią. Po Nareszcie się spotkałem na Rudzielce. Cały czas pamiętam, Dobra, mam w pamięci myśmy... akwarium suworowa, w którym opisywał Gołębię jako najbardziej brutalne stworzenie na Ziemi, bo żeby zdobyć kawałek chleba, gotowy jest zadziobać innego gołębia. No przecież, popatrz tobie, jak rzucasz chleb Gołębiowi, to Gołębią. Co one robią? One razy wszystkie pszt. Dlaczego? Pszt. małym Dlaczego główki, to oczkę takie. Należy się spotykamy. jak tylko. Tego nie jest w Tak, i jestem. Głębiej pan Dobra, to trzeba trochę zjednać Bo, nie? Dobra, pan suchek. Kursy. Dobra, jeżeli wychować podawana, to. W każdym razie NPC mają pod tylko trzy formy, tak? Action, maneuvering i self-protection, których rozdzielają trzy, trzy wartości. K12, K8, K10, K6, K6, K4. Bo no NPC no stają no, dwoma kości za no, jedną. No, no, i... Self-protection ma najmniejsze, jeżeli, bo... Jeżeli, że to jest taki typowy. Znaczy patrząc jeszcze na bezinteresy, tak? Mm -hmm. Zdobyć, zniszczyć artefakt, no to w każdym razie tak, tak action i maneuvering. Czyli tu będzie 12,8, to będzie 10,6. To 10,6,4. Dobra. Ty wymyśliliście jakieś bezinteresy? Jeden y to jest... Y no to wpiszcie na kartę, tak, w każdym razie były? Dobra, grotołas. Grotołas też mówiliście, że coś... Znaczy był jakiś pomysł na Grotołata, tak? Na jego bezinteresy. Kiedyś był. <grytanski> to było dawno. To było dawno. To pamiętam. Mój boń, nie, Grotowacz się tylko pojawił, e, bo musiał, bo mieliśmy go w punktach. A, to chyba, nie miał to... bez interesa, dobra. No tam chyba to, to, to wciągnięty w ten wirt zdarzeń, że bardzo wiedział, co tam idzie. Nie, nie, nie może, może, może to być biolog, nie? Nie? przewodnik doskonale znający tutaj tutejsze, tutejsze tunele. Tutajsze, czyli tutejsze. To stwierdzone, z że jest katy chamski szukający serca boga, bo jest w tej rasie we planety. A to od niego się to zaczęło? Tak, stworzenie całkowicie z milionów zanibanych statów kosmicznych, które zbierały się w pobliżu. No w Mogliśmy tego grotołata znaleźć w Kantynie? I akurat posz... mogliśmy poszukiwać... Znaczy dobra, jeżeli on, szuka, jest do jeżeli on szuka tego serca, no to w każdym razie... To może być nowa znaleźć bo... Naleźć złożony... To najbliżej chyba będzie, jak ale to. Wiesz co, mam pomysł na Grotołaza. Nie łączmy go z naszą ekipą. E, w, wiem. Grotołaz zatrudni ciebie do poszukiwania na własną rękę e, artefaktu i w tym samym czasie na tej, samej, na tej planecie pojawiła jeszcze druga ekspedycja, czyli Jedi i Weterana. Nie będzie tak dać. Jak to będzie z, no, z łączeniem postaci? Powinniśmy być z czy możemy być zupełnie... Nie, nie, nie, nie, nie, nie ma drużyny. Właśnie o to chodzi, że są bezinteresy i dlatego mówię, że to jest single player. Masz bez interesy i R.I.V. za wszelką cenę. Liczy się tylko ty. Nie ma, nie ma drużyny. Dobra, to Katan może nie brać sobie tamtego. Wrzuć, to wygląda za... tak, że y... wymyśliliśmy takie całe tło mniej więcej, tak? I ja na podstawie bez bezinteresów i tego, co dotąd stworzyliśmy, wymyślam scenę, przykładowo no właśnie jakąś kantynę, wrzucam tam jakieś postacie, których bez Interesy się krzyżują i na tej podstawie się to może tak? Ten tak? Cena, no i tak, nie będzie może Już, co was byłby fajny, bo, ten, bo być ten, można by się na niego natknąć dopiero już w jaskini i może być mała potyczka z nim przy wejściu do komnaty, w której znajduje się artefakt. No zobaczymy, jak to wygląda. nie no, mamy czasu, bo to, to widzę, że ta potyczka w się to bardziej zbliża. Kurde, no jest to 21. No czas lepiej. Myślałem, że to szybciej pójdzie, ale... Ważne, żeby... <grym> tak to... tak. no, w najgorszej opcji po prostu spotkamy się jeszcze raz już kiedyś tam z tworzymi procesami i dopiero będziemy grać. A, mamy szansę. No jeszcze pół godziny, tak? Dobra, czyli bez interesu dla Grotoła za to zdobycie artefaktu? Tak, znaleźć i zdobyć testę Boga dla siebie. Może mm. i seks kobiety i przystawa? Może być. Zróbmy z nim do typowego szowinista, który myśli tylko o przyziemnych sprawach, przyjemnościach, bo zadania samym sobie. Dobra. Na podstawie tego. <śles> self Protection jest najniżej? Nie, Grotoła z Protection powinien mieć najwyżej. Uważasz? Bo jest skupiony na sobie. Ja bym powiedział, że action i self-protection, eee, ten najwyższy norm. No właśnie, no Jest też gotowy pójść na wyprawę w niebezpieczne tereny. planety, więc może tylko też gotowość Self-protection właśnie... wysokie, ale nie najwyższe. 10, 6. Czyli właśnie trochę awanturnie, troszkę tak, mocnych tak. wrażeń. Mm -hmm. eee, teraz action, czy akcja, czy manewrowanie najwyższe? no skoro chodzi po grotach o to manewrowanie może najniższe manewry tak. nie, manewrowanie w odwrotnie Weteran, weteran nie pamiętam nic wyrzucony za handel bronią kupił kanonierkę sobie nie znosi Chciałby chciałaby do domu, ale nie może, bo pęta jest opuszczona embargiem, nie ma pieniędzy. Sport wycinka, Mielki Nie, poszukiwanie chyba kasy na przykup swoich dopiero urzędników, i dopiero powrót do domu. Czyli uwięziony w kosmosie. Jeszcze raz. Weteran czy następny? Weteran, weteran. Weteran, wojen a kanonierka jakaś szczerze nie znosi. No czyli pobycie kanonierki, tak? I wrócić do domu. Przewozi ludzi musi, wrócić do domu. na pieniądze. Zabić pieniądze. A to, jest to było z tym przekupstwo urzędników. Bo jego planety to było A, na embargo handlowym. A, kartę na... Embargiem handlowym i e, blokowanie portów. Skoczynę Embarga bada, porządku. nie gdzie te bezinteresy nie, nie do końca uderzają gracza, tak jak powiem. Ale mówić. nie, ale uderzają, bo każdy ten, może posu, posuwać się do rzeczy ostatecznych, to, to jest morderstwo, żeby samemu zdobyć artykuł. Selfy jest no, On potrzebuje dużej wojnościowy. W takim wypadku się zgadza, okej. Okay. Wniesienie z Poza tym ten, ja mogę, ten, moja rodian, rodianinka, czy rodianka, Rodianka, Rodianka y, może mieć y, no no awersję dla grotołaza, a grotołaz może jeszcze, z której rządzą nim przyziemne znaczy, to emocje, powinno... chudź, to może po prostu przecież, żeby zdobyć y, no. Rodiankę, a Rodianka go nie chce. To też może być uderzanie w no, postach To jest ty <śla> <śla> to na ja słowa, które to się skręcam. Tak jest. No, to się to były cztery zdania, zamieniu. przypominam, tak? A w tej chwili mamy materiał na, przynajmniej jedną solidną przykłonę. Ze spoilerami? Zresztą to tego nie publikuje. <grym> <grym> Dobra, manewrowanie 12.8. Weteran self-protection też nie. W, weteran był do action i manewry. Mnich. Mnich musi mieć duży self-protection. to tu miasto się może Do, do to w końcu było, to nie, biegle, nie to dziecko? nie nie ale teraz... sobie dziecko? Nie, to swit. Tak, ty jesteś dobre. Nie, już mam metry, nie, nie widzę, nie widzę się w tej chwili, w tej. Wiesz, to to właśnie jest taka mm. chwila, kiedy już jest puste w głowie, to właśnie wtedy chyba wiadomość ktoś wiesz. Mówisz? No, z tego co kojarzę, to... Jak, jak się jak zaczyna głowa puścić, to nagle jest taki sygnał, że jak zaczniesz mówić, to jest dobra szansa, że polecisz jak z rakiety. No, byś miał rację. To, to może z jednej postaci z na przykład z żeby to jakoś. No, bo on się chyba nie jest zwinięty. No. Ale szkoda, go, bo jest. Cóż. Może no, z aparatem ten, na ludzi, tak przynajmniej będzie pamiątka. Jest żal ten mm. Dobra, to wymyśliliście na temat Gnicha. Gnich? To... Zebrany jako ekspert, yy, może chce przenieść swój mózg do jakiegoś żywego ciała i to jest jego bezinteres i ten, to ciało może być albo twoje, albo moje. Dlaczego chcę przenieść? Nie jest tak naprawdę nikomu. W oni właśnie dlatego chcieli być mózgami, żeby ciało ich nie odstraszało, żeby szukali prawdy może on.. Wiesz, to może być no, takim panotowym, może... niektemu się życie w słoiku. No to... Ale on mógł się.. Wiesz co, ale ten on już mógł znaleźć prawdę i wie, że to serce doprowadzi go do prawdy i wtedy może zacząć żyć. Już po odkryciu prawdy. I przenieść się do normalnego ciała. Czyli hmm. jednak tajemnica kosmosu okazała się być tajemnicą ciebie Tak. przenieść. mózg do żywego ciała jest o tyle dobre, że. Uderza, uderza w graczy, tak. tak uderza, tylko pytanie właśnie, kto mu w tym pomoże, bo tam raczej znaczy, nie da rady. Jeśli znajdzie ser, no, dobrze. Czyli mamy już dla niego cel. Jeszcze drugi. Znajdzie żeby być tę możliwość i... Że znaczy jeden uderzy, drugi nie musi, tak? Mhm. To znaczy najlepiej jakby dwa uderzały, tak? Ale... może Znaczy to czy... uderza w dwa, bo może albo w ciebie, albo we mnie weźmie. Znasz... Znajdzie się jeszcze rozczarek, nie? wiem, czy Weteran, Mistrz. No. Znaczy powiem tak, NFT nie powinni uderzać w siebie. No, to jest, w ja gracz. tak że to względem jakby e, rozłożenia, to ja się nieszczególnie szczególnie nadaję. Bo oj tam, i oj tam Wiesz co, po iluś tam latach spędzonych w słoiku nie będzie grymaszy. Ale się nie wiem, czy po prostu przyjmie go tak potęcony ciało. to może że może, jeśli idziemy do żadnej krednicy wiedzy, to może to są będzie poszukiwał wszelkich możliwych tajemnic, które będziemy Dalsze odkrywanie, który, odkrywanie który prawdy. To był gotów od się ciała dla poszukiwania wiedzy, a to chyba będzie też gotów szukać się w wszelkich przejawach tam, gdzie ją będziemy znaleźć. No dobra, dalsze odkrywanie prawdy. Też będę kombinował jak to. I on to akurat jest nie uderza w gracza, ale ten może pomagać bo jego wiedza przydatna przy odczytywaniu starożytnych tak, i tak może nam przeszkadzać w tym ten pośrednio bo... no tak bo, bo może być ten idzie w prawo on nam przeczyta korektę w lewo a chętnie sobie poleci na repulsora fotoliku archiwalny, archiwalny numer archiwalny numery kapitana na klosza by... ta postać na left cortex jest no skoro jest słoiku, to, to chyba będzie jednak dążył do jakoś zminimalizowania no, szkód. To może Tak, no to jest... ale jednocześnie jego bezinteresy wymagają dosyć takiego action i manewrowania. I jest problem. Ale skoro to jest nietypowy mick, to może mu już na tym słoiku nie zależeć. No, będzie parł do przodu, żeby tylko swój cel ten osiągnąć. I w sumie to problemy wykoliczne generalnie dla mnie. No to akcja to być jak najwięcej. Gdyby działania, w których ty chodzi. Tak. Znaczy, problem, fizyczne, że nie ma to, nie to dokładnie rozpisanych, co to znaczy. To, to, to jest ta forma action, forma manewrowania. No, Zresztą tak, tak to trzeba tak. rozwijać. Nie ma tu jasno określonego. To akcja to może chęć do działania, a manewrowanie zdolności czy Dla niego to kto rozumie właśnie jako fizyczne, umysłowe. No albo właśnie odwrotowe Manewrowanie to może być też to sięla szalabain, tak, który tworzył tam tą siatkę jeszcze go wspą informacji i to byłoby nam manewrowanie, a akcja to bezpośrednie działanie, czyli mm -hmm. e, coś leci gdzieś na ja ja Nie ja ja Niejasne, nie tak. Po Manewrowanie może to by być bardzo szerokie, bo zarówno sprawność fizyczną, jak i sprawność umysłową e, to może oznaczać. Takie tak, ja akcje też może to oznaczać. Tak, tylko że wiesz, to manewrowanie, tak. manewrowanie może, jak są we rupach te umiejętności, tam uganie, kradzież. Czyli to by będzie umiejętności, to by będzie główne atrybucy. Tak. Ja bym tutaj... no, przekładając to na Wasze atrybuty, to ja bym to tak widział, że mam strasznie wypowiedzenie. Nie, nie, mogę się wziąć. się jest. Dobra, nieważne. <grym> Każdy prędzej człowiek się spróbuje. Nie, nie, kutlu. po prostu chodzi o to, że i tak mi nie pomagają te strony tak naprawdę. No to, dobra, no to, to wyszmy, wyszmy, w... że a, pójdźmy kłowa akcja będzie z niego w Tak, czyli manewrowanie i... może. No, nie no i teraz. To już trzecia postać? Hmm. No są cztery postacje. Jego grotołat ma celkortekstydzisz? No dobra, okej. Okay. No bo... Dobra, to zaczynamy. Czy to jeszcze wie, Wiesz, co nie, może nareszcie gry teraz zatrzymał to nagrywanie i